Ja słyszę, bardzo dziękuję, witam wszystkich serdecznie, mam na imię Karolina, mam 42 lata, i mam dwójkę cudownych dzieci, jestem mamą, córką, przyjacielem, ale przede wszystkim jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie na tą spikerkę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj podzielić się z Wami moim doświadczeniem. Ukończyłam program 12 kroków ze sponsorką, a dziś z wdzięcznością przekazuję go dalej, niosąc to posłanie alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Tematem spikerki jest, jak już Jarek powiedział, krok piąty, ale zanim przejdę do tego piątego kroku, chciałabym tak pokrótce Wam opowiedzieć, jak to było u mnie, jak rozwijała się choroba, jak trafiłam do wspólnoty, aż do momentu podjęcia tej decyzji i tej gotowości, żeby realizować program 12 kroków. Pierwsze takie pojedyncze próby Smakowania, kosztowania alkoholu były, można powiedzieć, takie całkiem nieudane, bo miałam wtedy około 15 lat i wypiłam wino z koleżanką w piwnicy. Ja się bardzo źle po nim poczułam. Straciłam kontrolę, a na tamten czas uwielbiałam mieć kontrolę i jakby wszystko wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Nie spodobało mi się to działanie alkoholu i Potem przez jeszcze taki długi czas sięgałam po niego naprawdę bardzo bardzo sporadycznie. Ale w okresie studiów zaczęłam próbować narkotyków. I wtedy też poznałam mojego pierwszego męża. Razem, no razem imprezowaliśmy, zażywaliśmy te narkotyki. Trwało to może 4 lata. W międzyczasie zaszłam w ciąży. Okres, w okresie ciąży oczywiście nie, nie zażywałam, byłam całkowicie czysta, nie piłam alkoholu ale pod koniec tego czwartego roku e, zażywania tych narkotyków spadałam już w narkotyczne ciągi. E, skutkiem tego zażywania była u mnie bardzo silna nerwica lękowa, e, łącznie z napadami paniki, gdzie ja kompletnie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, e, byłam zmuszona jeździć na pogotowie. Te lęki były ogromne, ja, ja nie mogłam przez, przez nie wychodzić z domu, Bałam się wielkich przestrzeni, generalnie myślałam, że ja wariuję, że, że, że tak naprawdę w wieku 25 lat czułam, że moje życie się rozpada. Tak naprawdę powinno się ono dopiero zaczynać. Odstawiłam te narkotyki z dnia na dzień, ale nie miałam na tamten czas pojęcia, że ja jestem uzależniona od tych narkotyków. Natomiast wiedziałam, że są przyczyną tych moich lęków i niemalże natychmiast, ja je odstawiłam i niemalże natychmiast pojawił się alkohol i tym razem bardzo mi się spodobało jego działanie, przy tych moich lękach i nerwach alkohol takim, wydawał się takim cudownym lekarstwem szybko, szybko stał się taką nagrodą za ciężki dzień, ale na początku wiecie to była tylko taka lampka niewinna, lampka wina do obiadu czy też przed snem ale już wtedy czułam, że tworzy się z tym alkoholem taka szczególna, silna więź, pomimo, że było go niewiele i w tym mniej więcej czasie wyprowadziłam się od mojego drugiego męża z dwuletnią córeczką, znalazłam dobrą pracę, a moja kariera zawodowa wyglądała na to, że rozbija się w dobrym kierunku. Dosyć szybko poznałam wtedy mojego drugiego męża i urodziłam syna. Mój syn urodził się z wadą, dzień przez co dostał, otrzymał niepełnosprawność i to był taki bardzo trudny czas dla, dla naszej całej rodziny, dla mojej córki, dla mojego męża, dla mnie. To był taki czas niepewności i lęku, czy, czy, czy syn w ogóle przeżyje. Ja spędzałam z synem bardzo długie tygodnie w szpitalu, z dala od domu. Ciąża i okres karmienia, czyli ponad rok, to był czas, w którym kompletnie odstawiłam alkohol. Ale jak tylko już odstawiłam syna od piersi, zaczęłam pić i to naprawdę już w takich większych ilościach niż wcześniej. To picie pozwalało mi odpłynąć, chociaż na chwilę od rzeczywistości, w której tak naprawdę nie potrafiłam, w której nie potrafiłam funkcjonować, której nie umiałam zaakceptować. <śmiech> Moje życie było na tamty, wtedy bardzo takie przewidywalne. Pracowałam, zajmowałam się domem, dziećmi, no i wino wieczorem, zawsze wino wieczorem otwierałam. Tak naprawdę nie miałam żadnych przyjaciół, bo ja raczej nie byłam typem imprezowiczki, z natury byłam bardzo nieśmiała, zamknięta w sobie, e, pełna lęków, brakowało mi poczucia wartości i ja zawsze czułam się gorsza. I to naprawdę nie miało znaczenia, czy ja miałam dobre wyniki w nauce, nie miało znaczenia, że mi mówili, że jestem atrakcyjna, ja się czułam niewystarczająco dobra, niewystarczająco ładna. W wieku 34 lat rozwiodłam się po raz drugi i wtedy oprócz stałej tej dawki alkoholu co wieczór zaczęło się rozwijać u mnie dość mocno uzależnienie od związków, od relacji z mężczyznami. Wtedy pomyślałam, że już nigdy nie wejdę w żaden stały związek, bo, bo, bo nie jestem do tego stworzona, nie umiem kochać. A w ogóle teraz jest czas, żeby korzystać z życia, to życie mnie tak źle potraktowało, użalałam się nad sobą, no dwa rozwody, chore dziecko, wszystko jakoś przeciwko mnie i pamiętam, że w tamtym okresie już upijałam się na, na, na całe weekendy, od rana do wieczora, od, od, od soboty do niedzieli, a w tygodniu raczyłam się tak mniejszymi dawkami, żeby jakoś w tej pracy funkcjonować. W tym czasie cały czas dbałam o dom, o podstawowe potrzeby dzieci, o to, żeby nie widziały mnie pijanej, i to skutecznie mi się udawało. Miałam stałą pracę, byłam niezależna finansowo, wszystkie obowiązki sumiennie wykonywałam, ale nagrodą za te trudy dnia był wieczorem alkohol, codziennie. Żyłam w swoim świecie, ale wiecie, tak, miałam wrażenie, że prawdziwe życie rozgrywa się tak, tak jakby tuż obok mnie. Mój syn poszedł do pierwszej klasy, córka do gimnazjum, u córki zaczęły się rozwijać, zaczęła się rozwijać depresja, a ja tego wszystkiego nie widziałam. Byłam totalnie, emocjonalnie niedostępna i, i totalnie skupiona tylko na jednym, na tej uldze, której, którą przynosi alkohol. Gdzieś w 2013 roku zaczęłam już pić naprawdę ostrymi ciągami. To już zaczęłam tak chować alkohol po szafach, robiłam zapasy. Bram specjalnie wolne z pracy, pozbywałam się dzieci z domu i tak zasuwałam sobie rolety od czwartku do niedzieli no i piłam. Po takim ciągu miałam zazwyczaj bardzo duży problem, żeby dotrzeć do, do łazienki, żeby się ogarnąć i naprawdę w takim kiepskim stanie szłam do pracy. Coraz trudniej było mi ukryć to, co się ze mną dzieje. W pracy drżały mi ręce, ja nie umiałam podpisać dokumentu. Ogarniał mnie straszny wstyd, że ktoś to zauważy. Było wtedy właśnie dużo we mnie takiego lęku i wstydu. Ja miałam wrażenie w ogóle, że moje życie to, to, to nie było życie, tylko taka wegetacja. Przyszedł też taki moment, że, że nie chciałam już żyć ale nie miałam odwagi, żeby odebrać sobie życie i potem pomyślałam, że te picie to jest też taki sposób, taki rodzaj samobójstwa, tylko naraty. i zaczęłam też wtedy wchodzić w różne relacje z mężczyznami, bardzo krótkie, bardzo przelotne, żadna z nich tak naprawdę nie przetrwała czasem tygodnia, miesiąca i tak naprawdę było coraz gorzej, a mój alkoholizm się pogłębiał Pogłębiał się tak że przyszedł moment wysiadłam takie równice wsiadłam do auta po wypiciu prawie całej butelki wina a razem ze mną były w aucie moje dzieci no na szczęście nic się nie stało ale ale być z tego naprawdę mogłaby mieć dużo problemów łącznie z pewnie z odebraniem mi dzieci razem Aha, jak już wspominałam, mój syn też urodził się chory i my jeździliśmy regularnie do szpitala oddalonego gdzieś około 300 km od mojego domu i kiedy syn y, musiał zostawać na noc na oddziale, słuchajcie, ja wracałam do hotelu no i piłam, a że na drugi dzień częsłam się strasznie na placu, to wlewałam wino do butelki po Pepsi i zabierałam ją, to wino ze sobą do szpitala i tam y, na oddziale popijałam wyczekując wieczora by móc zwrócić do hotelu no i się po prostu upić e, też konsekwencje gdyby ktoś wyczuł ode mnie ten alkohol i wyrzucił mnie i nie pozwolił mi wrócić gdzie, gdzie tak jak mówię szpital był bardzo daleko to, to mogłyby być bardzo dotkliwe e, ja zaczęłam się bać wtedy bo ja nie wiedziałam kompletnie co się ze mną dzieje ja, ja niczego nie rozumiałam ja nawet bym nie wpadła na to że ja mogę mieć problem z alkoholem e, w roku 2016 nie wiem, zebrałam jakieś nadludzkie siły ja, ja do dziś nie wiem jak to się stało zapisałam się na terapię grupową do ośrodka na 8 tygodni no i tam dużo, dużo wiedzy na temat choroby na temat tego, że jestem chora nieuleczalna choroba e, śmiertelna e, że byłam po prostu przerażona i, i, i bardzo chciałam się dużo wszystkiego dowiedzieć na temat tej choroby pilnie robiłam wszystkie prace zadane na tej terapii ale wiecie co, ja dalej piłam, ja wracałam do domu i otwierałam to wino, mniej, bo bałam się, że będą mnie mierzyć alkomatem, ale ja nie umiałam przerwać tego po prostu, tego, tego schematu, że codziennie, co wieczór się to wino pojawia i tak pomyślałam, że już dla mnie nie ma ratunku, że ja jestem skazana na to, żeby pić i umrzeć. Na terapii dowiedziałam się o mityngach i pamiętam mój pierwszy mityng stacjonarny AA, no bardzo mi się nie spodobało i, i wtedy kolega zaproponował mityngi NA z racji tego, że jest tam więcej młodych osób i kobiet, no więc poszłam e, zaczęłam regularnie uczęszczać ale wtedy też nie umiałam powstrzymać się od picia i no piłam wieczorami, wracałam z mitingu i po prostu piłam, po dwóch, trzech gdzieś miesiącach coś zaskoczyło i, i zaczęłam się w końcu utożsamiać z tymi alkoholikami to też pozwalało, pozwalało mi akceptować e, mój alkoholizm i był taki właśnie, taki moment, że ja zapragnęłam takiego życia jak inni mają w tej wspólnocie że, że, że, że widziałam że oni mają składniki i przepis na życie na to trzeźwe życie które ja też chciałam mieć zdecydowałam się na sponsorkę i rozpoczęłam program był to program we wspólnocie NA. Ja byłam bardzo zaangażowana w to trzeźwienie, brałam różne służby, pojechałam na zlot, tylko że dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że to był taki kolejny haj emocjonalny, że ja to po prostu weszłam na 150% i ja nie zdrowiałam, tylko ja tak dostarczałam sobie tak dużo emocji, a w kontakcie z tymi właśnie z innymi ludźmi naprawdę łatwo było o te emocje. I przyszedł taki moment, że znudziło mi się to wszystko. Te spotkania, ludzie, wciąż te same historie. Odeszłam od wspólnoty, przestałam pisać program i po prawie półtora roku wróciłam do picia. Piłam osiem miesięcy. W momencie, kiedy poczułam, że moje życie już po raz kolejny zmierza do tej przepaści, to, to, to wróciłam od razu do wspólnoty. Tam stanęłam na nogi, pokręciłam się może miesiąc, dwa po tej wspólnocie, jakoś specjalnie nie szukając tam zdrowienia i wtedy znalazłam w swoim życiu sport. Myślałam, że to będzie moja pasja, która mnie uleczy zamiast tych meetingów, że znajdę jakiś nowy sposób, odkryję coś, czego nikt do tej pory nie odkrył, że to nie musi być tak, że tylko wspólnota jest lekarstwem na alkoholizm i terapia. A Dzisiaj wiem, że, ten, że to była po prostu obsesja, totalna obsesja, ten sport, która wykańczała mnie fizycznie i psychicznie. Ja byłam mega dumna, że kontroluję to jak wyglądam, ile waży, ile jem, że ciało wygląda tak po prostu jak, jak powinno. Doprowadziłam się do zaburzeń odżywiania i w końcu jak już się poddałam i zmęczyłam tym wszystkim i po raz kolejny poczułam taką straszną pustkę w moim życiu, to było dwa i pół roku, jak nie piłam i znowu zaczęłam pić. Dziś wiem, wiem już i rozumiem dlaczego. Ja nie miałam po prostu zgody na to, żeby do końca życia być częścią wspólnoty. I o ile poddałam się na początku i przyznałam, że jestem alkoholiczką, to ja nie chciałam nią być na zawsze. Wyparłam fakt, że cierpię na nieuleczalną, śmiertelną chorobę no i ten ciąg, jeżeli można to nazwać ciągiem, trwał półtora roku i nie się zatrzymać, ja totalnie miałam świadomość o tym wszystkim, ja po, tej, po tych meetingach, po tej terapii, po tym okresie niepicia, nie ja, ja to wszystko wiedziałam, więc wydawało mi się, że jak do tylko sięgnę po te narzędzia, to po prostu mo będę mogła przestać pić w każdej chwili, no niestety półtora roku nie byłam w stanie przestać ostatnie pół roku to już były totalne ciągi czyli powrót do tego co było te ciągi były najgorsze ponieważ przyszedł taki moment, że ja nie umiałam już upić umysłu moje ciało odmawiało już tej dawki alkoholu ja już po prostu nie byłam w stanie ale wciąż kocioł miałam w głowie nie było w ogóle żadnego odcięcia nie, nie umiałam się już odciąć no i w kwietniu tego roku trafiłam na, dół, na grupę Discord słuchałam tych meetingów od rana do wieczora na okrągło, a jak nie było meetingów, to spikerki. wszystko, żeby nie dopuścić do siebie ani jednej myśli o piciu. I ta obsesja została mi zabrana, ona mi została zabrana z dnia na dzień. Ponieważ tym razem trafiłam do wspólnoty właściwej, tak bym powiedziała, zgodnie z moim głównym uzależnieniem, bo, bo to jest AA, to ja bardzo szybko poczułam się jak, jak w domu. Poczułam, że muszę zrobić też coś więcej, niż tylko brać udział w meetingach, że coś ważnego ominęłam, kiedy pierwszy raz te lata temu pojawiłam się we wspólnocie. Bardzo szybko dlatego zdecydowałam się na program 12 kroków i tak tylko szybko powiem może o tych pierwszych czterech krokach. Tak, jeśli chodzi o te pierwsze trzy kroki, ja zawsze wierzyłam w siłę wyższą i te pierwsze trzy kroki dały mi bardzo dużo nadziei, a ta duchowa pustka, którą czułam już od, nie wiem, od chyba od zawsze, ona zaczęła znikać. Z domu rodzinnego wyniosłam wiarę w Boga katolickiego i tak mi zostało, że ja co wieczór jako dziecko modliłam się, ale bardziej na zasadzie takiego rachunku dnia, co robiłam, co zrobiłam dobrego. za co dziękuję, za co przepraszam, Wiadomość, że jest coś większego ode mnie, dodawała mi otuchy i powodowało, że nie czułam się samotna, bo tak naprawdę od kiedy pamiętam, zawsze, zawsze czułam się bardzo samotna. E, oczywiście w latach, kiedy moje uzależnienie było aktywne, ja zapomniałam zupełnie o Bogu, ale też nigdy go nie winiłam za te błędy moje życiowe, za rozwody, za chorobę syna, za mój alkoholizm, za moje dzieciństwo, które było bardzo trudne. Ja po prostu o Bogu zapomniałam, dlatego poczułam dużą ulgę, że, już, że jest ten Bóg, że ja nie muszę kierować życiem, że jest ktoś, komu mogę powierzyć moje życie, mogę oddać te stery i wierzę, że świat jest dokładnie taki, jaki być powinien, a ja jestem takim małym puzzlem całej układanki że nie muszę mieć zawsze nad wszystkim kontroli, nawet lepiej żeby jej w ogóle nie miała, bo, bo tak naprawdę jak ją miałam, to pokierowałam swoim tak. życiem i wyszło jak wyszło kroku czwartego nie obawiałam się w ogóle, nawet bym powiedziała, że nie mogłam się go doczekać bardzo chciałam spojrzeć w przeszłość, w której unikałam przez te wszystkie lata oczywiście, że był we mnie lęk ale była też gotowość, i po kroku czwartym ja poczułam taką prawdziwą, po raz pierwszy taką prawdziwą, autentyczną pokorę w sobie. To był krok, który, nie wiem, jakby, jakby złamał mój sposób myślenia, moje przekonania. Po prostu czułam, że coś się we mnie kruszy i coś się na nowo otwiera. Było niesamowite wrażenie takie, i stałam się wtedy gotowa na ten krok piąty. W ogóle, wiecie co, te kroki są fenomenalne. One są tak ułożone, że każdy przygotowywuje do następnego. Coś, co wydawało mi się trudne na początku, na przykład krok dziewiąty staje się dla mnie oczywiste, kiedy docieram do tego kroku. Jestem po prostu na niego gotowa. Także nie ma sensu się zamartwiać tam zawczasu tym danym krokiem, bo naprawdę przychodzi ta gotowość. No i teraz krok piąty. Wiecie, co myślałam? że ja nie będę mieć problemu z wyznaniem drugiemu człowiekowi, Bogu i sobie istoty moich błędów, ale w tym dniu, kiedy miałam postawić ten krok, ja się bardzo denerwowałam, My, tak naprawdę to ciężko komuś wyznać swoje tajemnice, kiedy tak przez całe życie żyłam w izolacji, robiłam rzeczy, których się wstydziłam, które wzbudzały ogromne poczucie winy, moje poczucie winy, Niektóre sytuacje w moim życiu były tak bolesne, że ja w ogóle wyparła je ze swoich wspomnień. A te wszystkie tajemnice to tak naprawdę stanowiły mur między mną a drugim człowiekiem. W tym kroku wszystkie wspomnienia, ból i przeszłość odżyły. Ale ja nie byłam już sama. Nie byłam sama z tym wszystkim i czułam się bezpiecznie, bo, bo miałam swoją sponsorkę. Był taki moment, taka krótka myśl, że po co wyznawać to drugiemu człowiekowi, czy to nie wystarczy Bogu samemu, ale ja wiem, że gdybym mówiła tylko do Boga, to pewnie mogłabym umniejszać swoje winy, a, a podkreślać dobre uczynki, a to nie byłoby wyznanie istoty, mojej, istoty moich błędów. Doszłam również do tego, co było istotą moich błędów, pod wszystkim krył się lęk był początkiem tak naprawdę wszystkich innych emocji, szczególnie złości, wręcz agresji, furii. E, moje wady były zbudowane na lęku, wady te kształtowały moje przekonania, te zaś wpływały na moje zachowania i decyzje. E, tak więc zrozumiałam, że potrzebny jest drugi człowiek, że ja muszę wyznać ten krok na głos, usłyszeć siebie. I, I tak ciężko też było zmienić mi sposób myślenia, że ja jednak nie zabiorę do grobu wszystkich tajemnic, bardzo też długo żyłam w takim przekonaniu, że są sprawy, którymi nie należy się dzielić z innymi, każdy ma swoje tajemnice i ma do tego prawo. Ale nie o to tutaj w tym chodzi. I pamiętam, że po tym kroku, wiecie co, ja się tak dziwnie poczułam, tak jakbym nie była obecna w swoim ciele, taki, taki wewnętrzny proces czułam. To nie, to nie była taka ewidentna ulga, jak niektórzy opisują. Ta ulga przyszła później, a na początku był to taki rodzaj oszołomienia. Ech, pojawiła się też obawa taka nawet panika, czy czasem, czy, byłam czy czasem czegoś nie zapomniałam, czy byłam uczciwa, już nie chodzi, nie chodzi w ogóle o samą sponsorkę, ale czy byłam uczciwa wobec siebie samej, czy, czy jest jeszcze coś. I przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, na drugi dzień powiedziałam sponsorce o tym, tak jak mówi Wielka Księga, budowałam przecież łuk, pod którym miałam przejść jako wolny człowiek no ja czułam, że postawiłam bardzo ważny krok, że znika we mnie lęk przed przeszłością, a to była dla mnie największa zmora, że nie dławi mnie już ten lęk, nie dławi mnie poczucie winy, że znika ciężar tych wszystkich moich tajemnic. Zobaczyłam, że można zaufać drugiemu człowiekowi, że nawet to dzielenie się sekretami przynosi ulgę i takie oczyszczenie. Eee. bardzo ważna była dla mnie reakcja sponsorki <głos> bałam się czy po prostu będzie mi jeszcze darzyć sympatią, czy mnie nie odrzuci, czy przeprowadzi mnie dalej przez następne kroki, a może podziękuję, ale jak usłyszałam jej ciepły głos i pełen takich zrozumienia i akceptacji to ja wiedziałam już że mnie nie otrąci i to był bardzo ważny moment bo znaczy, moment, który w istotny sposób zmienił moje relacje z kobietami. E, od zawsze, w większości, te relacje były podszyte rywalizacją, zazdrością. E, moimi znajomymi byli głównie mężczyźni, a tu nagle zaufałam kobiecie i właśnie jej e, wyznałam moją wstydliwą i trudną przeszłość. Dziś mam dużo empatii, serdeczności, i zrozumienia dla drugiej kobiety. Krok piąty pokazał mi siebie tak w pełnym obrazie, z wadami, zaletami, a następne kroki dały nadzieję na lepsze życie. W tym kroku widziałam też krzywdy, które wyrządziłam, ale też dużo mojego cierpienia, które, które otrzymałam też poniekąd wraz z tą chorobą zrozumiałam, że w gruncie rzeczy ja nie jestem potworem bo za takiego się uważałam przez wiele lat będąc świadoma tych krzywd i że potrafię znaleźć w sobie empatię empatię, zrozumienie, miłość ale przede wszystkim też do siebie samej krok piąty otworzył mnie bardziej na ludzi ja zrozumiałam, że, uczciwością i że uczciwość i rozmowa jest niezbędna mi do zdrowienia no i dziś chętnie i bez lęku dzielę się swoim doświadczeniem na meetingach, telefonicznie z drugim alkoholikiem ja nie żyję, nie żyję już w poczuciu winy za przeszłość, akceptuję ją jako część mnie samej, ona już nie ukrywa się w cieniu, ja się już jej nie boję, raczej jeżeli do niej sięgam, to po to, żeby wyciągnąć jakieś doświadczenie, którym mogę się podzielić, które może pomóc drugiej osobie. Dziś świadoma swoich wad, bo jestem ich świadoma w końcu, staram się nie zasłaniać ich pychą, zuchwalstwem, zarozumialstwem, a jedynie być gotowa, by Bóg mi je zabrał. I dla mnie, wiecie co, program to jest taka piękna podróż od przyznania bezsilności, poprzez bolesną przeszłość, wyznanie swoich tajemnic, zadośćuczynienie innym, po codzienne rozmowy z Bogiem w medytacji i w modlitwie i oczywiście niesienie pomocy innym alkoholikom każdego dnia pamiętam o krokach każdego dnia stawiam trzy ostatnie czyli robię obrachunek dnia, wieczorem, rano modlę się i medytuję niosę też pomoc, pomoc dla innego alkoholika bywają sytuacje trudne w moim życiu i, i czasem jest tak, że muszę wrócić do kroku pierwszego uznać ponownie bezsilność powierzyć się Bogu, pamiętając, że ja, ja nie jestem już Bogiem i nie wolno mi grać Jego roli. I to jest taki nieustanny proces. Ja nie wyzdrowieję z alkoholizmu. Tak naprawdę jedyne co mam, to codzienne wytchnienie. Ale najważniejsze, że ja dziś nie uciekam przed sobą. Nie uciekam w sport, w jedzenie, w zakupy, w związki. Nie czuję pustej tak dziury, takiej pustej dziury w klatce piersiowej. Zdarzają mi się gorsze dni, kiedy uruchamiają się takie zachowania kompulsywne, ale staram się być wtedy dla siebie łagodna. Właśnie to bycie łagodną jest dla mnie tak niezmiernie ważne. Ja przez wiele lat krzywdziłam siebie i karałam na różne sposoby. Dopiero będąc na programie zmieniłam e, zmieniłam moje relacje z ludźmi e, zmieniłam moje relacje z dziećmi to było dla mnie bardzo ważne ja wcześniej nie lubiłam dzieci a może, może mogę nawet powiedzieć, że nienawidziłam ich często łapałam urazy, wykucałam się o swoje racje byłam apodyktyczna, złośliwa widząc w kroku czwartym i piątym moje wady i błędy niedoskonałości ja nabrałam w końcu pokory w relacji z ludźmi i dziś staram się nie oceniać całkiem nieźle mi to wychodzi akceptować ludzi, mam w sobie też dużo empatii do, do innych osób ale co najważniejsze mam w sobie akceptację, której nie miałam przez wiele lat że AA, że ja w AA zostanę na zawsze Moje doświadczenie pokazuje mi, jakie są konsekwencje, kiedy odchodzę od wspólnoty i próbuję na własną rękę trzeźwieć. To tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz za możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z Wami. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki.